Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy podcast po polsku. Właśnie wróciłem z wieczornego biegania i pomyślałem, że zrobię podcast o byciu konsekwentnym. Myślę, że to bardzo ciekawy temat. Co to znaczy być konsekwentnym? Być konsekwentnym to znaczy robić coś, co postanowiliśmy. Tak długo, aż osiągniemy nasz cel. Mówimy o kimś, on jest konsekwentny w tym, co robi. Czyli on postępuje konsekwentnie. Nie robi inaczej niż postanowił. Na przykład on konsekwentnie wychowuje dziecko. Czyli wychowuje dziecko, Według jakiegoś planu. OK? Mam nadzieję, że teraz rozumiecie po polsku, co to znaczy być konsekwentnym. Właśnie o byciu konsekwentnym będę dzisiaj mówił. Większość z nas ma kłopoty, ma problemy, aby być konsekwentnym, aby konsekwentnie dążyć do celu często marzymy o czymś planujemy jak osiągniemy nasz cel ale często nie idzie to nie idzie za tym nasze działanie nie robimy nic żeby osiągnąć cel Marzy marzymy o czymś ale nie robimy nic żeby osiągnąć to o czym marzymy Zgadzacie się ze mną? Czy zawsze jesteście konsekwentni? Zawsze robicie to, co zaplanowaliście? Ja niestety nie zawsze. Chociaż wiem, że powinienem. Niestety nie zawsze mi się to udaje. Jeśli chcemy osiągnąć jakiś cel, szczególnie jeśli ten cel jest dość trudny do osiągnięcia, musimy konsekwentnie do niego dążyć. Co to znaczy konsekwentnie dążyć do celu? Konsekwentnie dążyć to znaczy robić coś wytrwale. Wytrwać w czymś, czyli nie przerywać czegoś. Właśnie z konsekwentnym, czyli Wytrwałym działaniem Często mamy problemy Jednak aby osiągnąć cel Właśnie bycie konsekwentnym Jest często kluczem do sukcesu Konsekwentne i regularne działanie Często jest bardzo ważne Ludzie często biegają Bo chcą mieć lepszą kondycję Ja też biegam Kiedyś przebiegłem maraton. To było 5 lat temu. Jak myślicie, czy lepiej jest biegać raz w tygodniu 2 godziny, na, na przykład tylko w niedzielę? Czy lepiej biegać codziennie 15 minut? Oczywiście, lepsze rezultaty osiągniemy, biegając codziennie. To samo dotyczy wielu innych dziedzin życia, w tym nauki języków. Regularne i konsekwentne działania dają lepsze rezultaty niż działania przypadkowe i nieregularne. Działania, działania czyli robienie czegoś. Zamiast słowa robić, czasami używamy słowo działać. OK? Działania, czyli robienie czegoś. OK. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego lepiej robić coś, działać regularnie? Mamy tu do czynienia z efektem kuli śniegowej. Widzieliście, jak mała kulka śniegu tocząc się z góry robi się większa i większa, aż w końcu powstaje z tego Ogromna lawina Właśnie tak dzieje się, gdy robimy coś konsekwentnie i regularnie To, co robimy dziś Pomału dodaje się do tego, co robiliśmy wczoraj Przedwczoraj Dwa dni temu Trzy dni temu I tak dalej, i tak dalej Po pewnym czasie tej ogromnej kuli śniegowej nie da już się zatrzymać. I to jest właśnie siła. To jest moc konsekwentnego działania. Czujecie to? Rozumiecie to? Gdy konsekwentnie robimy to, co sobie zaplanowaliśmy, wtedy koncentrujemy się na tym. Skupiamy się na naszym celu. Jeśli codziennie zrobimy coś, żeby zbliżyć się do celu chociaż troszeczkę. Wtedy utrzymujemy nasz umysł w stanie aktywności. Nasz umysł nie zapomina o celu. My nie zapominamy o celu. Jesteśmy ciągle skoncentrowani na naszym celu. Ciągle dążymy do niego. Nie zapominajmy jednak o bardzo ważnej rzeczy. O bardzo ważnej sprawie. Nasze życie powinno być w równowadze. Nie możemy myśleć tylko o jednym celu. W naszym życiu ważna jest rodzina, nasze zdrowie, praca, nasze finanse, nasze życie duchowe, nasi przyjaciele. Wszystko to musi być w równowadze. Nie możemy skupiać się tylko na jednym aspekcie. Musimy poświęcać czas na wszystkie aspekty naszego życia, na wszystkie dziedziny naszego życia. Jeśli przez kilka tygodni zapomnimy o czymś, to ten aspekt... Ta część naszego życia nie będzie już w równowadze z resztą. Jeśli poświęcimy czas tylko na poprawę naszej sytuacji finansowej, wtedy nasze zdrowie może pogorszyć się, albo nasze relacje rodzinne staną się gorsze. Zapomnimy o naszej rodzinie. Ciągle musimy pamiętać o wszystkich aspektach naszego życia. Dlatego musimy mieć cel dla każdego aspektu życia. Musimy pamiętać o zdrowiu, o rodzinie, o najbliższych nam ludziach, o naszych finansach, o sprawach duchowych. Jeśli zapominamy o czymś, wtedy nie jesteśmy w równowadze. Zauważyłem, że zawsze, gdy nie udało mi się osiągnąć jakiegoś celu, zawsze wynikało to z tego, że nie byłem wystarczająco konsekwentny. Bycie konsekwentnym pomaga mi rozpędzić się, pomaga mi pamiętać, do czego dążę. Ale co zrobić, by być konsekwentnym? Nie jest łatwo być konsekwentnym, prawda? Macie czasami kłopoty, aby być konsekwentnym? Ja mam. Wiele razy nie chce mi się czegoś robić. Szukam różnych wymówek. Szukam usprawiedliwień. Ale czy to ma sens? Co możemy zrobić, żeby być konsekwentnym, i wytrwałym Po pierwsze Podejmij decyzję Najważniejsze to Podjąć decyzję Musimy świadomie podjąć decyzję Że konsekwentnie Dzień po dniu Tydzień po tygodniu Będziemy dążyć do celu Bez tego Nie damy rady Wiem jakie to trudne Robić coś codziennie Dlatego to musi być twoja decyzja. Nie możesz po prostu powiedzieć. Tym razem spróbuję być konsekwentnym. O nie, w ten sposób do niczego nie dojdziesz. Nie ma żadnego spróbuję. Musisz podjąć decyzję. Jestem konsekwentny, robię wszystko tak jak zaplanowałem. Po drugie określ czas. Daj sobie czas. W życiu masz różne role, jesteś ojcem, matką, pracujesz albo uczysz się, masz różne obowiązki. Określ, ile czasu poświęcasz codziennie na te różne rzeczy. Dopiero teraz możesz odpowiedzieć sobie na pytanie: ile czasu możesz poświęcić na przykład na naukę języka? Czy to będzie 15 minut? Czy pół godziny, godzina, a może dwie godziny? Określ, ile czasu możesz codziennie poświęcić na słuchanie czegoś po polsku. Upewnij się, że naprawdę masz tyle czasu. Na początku mamy dużo motywacji i często wydaje nam się, że możemy poświęcić dużo czasu jeśli ustalisz sobie zbyt dużo czasu, wtedy szybko motywacja się skończy Szybko się zmęczysz, szybko przestaniesz być konsekwentnym Pamiętaj, nie przeceniaj swoich możliwości Po trzecie, ustal konkretne godziny Weź swój kalendarz i zaznacz w jakie dni i o której godzinie będziesz realizować swój cel na przykład, kiedy będziesz słuchać historyki, jeśli chcesz nauczyć się polskiego Albo kiedy będziesz biegać, jeśli chcesz być w lepszej formie Ja ustaliłem sobie, że co tydzień zrobię dla was podcast Żeby osiągnąć swój cel, muszę konsekwentnie robić coś w tym kierunku Na przykład, we wtorki myślę, co ciekawego mogę powiedzieć i zbieram materiały w środę robię sobie szkic tego, co powiem i nagrywam podcast. W czwartek muszę przesłuchać to, co nagrałem i zapisać transkrypcję całego podcastu. W piątek umieszczam wszystko w internecie i sprawdzam, czy wszystko działa. W ten sposób każdego dnia konsekwentnie dążę do celu, jakim jest nowy podcast w każdą sobotę. W ten sposób jest mi o wiele łatwiej osiągnąć cel, czyli zrobić co tydzień jeden podcast. Zatem określ sobie konkretne godziny i dni, w których robisz to, co masz do zrobienia. Po czwarte, trzymaj się planu. Konsekwencja polega na tym, że trzymamy się planu. Czasami zdarza się, że przerwiesz swoje działanie. Wtedy powróć do planu jak najszybciej, jak jest to możliwe. Czasami musimy od nowa ustalić godziny i dni. Musimy od nowa ustalić nasz plan. To się zdarza, to jest normalne. Czasami chorujemy, starzają się różne nieprzewidziane wypadki. Ale im szybciej wrócisz do planu, tym lepiej. Po piąte, próbuj. Próbuj, próbuj. Musimy nauczyć się, jak być konsekwentnym. Cały czas uczymy się, jak budować nasze życie przez konsekwentne działanie. Niektórym przychodzi to z łatwością, ale wielu z nas, tak jak na przykład mi, bycie konsekwentnym nie przychodzi łatwo. Wymaga to ode mnie wiele pracy i wiele samozaparcia. Jednak kiedy widzimy rezultaty naszego działania, widzimy, że stajemy się w czymś lepsi i lepsi, wtedy łatwiej jest być konsekwentnym. Ja widzę, że rozumiem więcej i więcej po hiszpańsku, dlatego staram się codziennie trenować, codziennie słuchać historyjek. Czasami jest tak, że opuszczę jakiś dzień, ale następnego dnia... Staram się powrócić do mojego planu i znowu zaczynam słuchać. W byciu konsekwentnym najlepsze jest to, że na pewno zobaczysz swoje rezultaty. Widzisz siebie jak z dnia na dzień dążysz do celu. Widzisz, że pokonujesz przeszkody. Czasami jest trudno, czasami nie chce się ale kiedy rozpędzisz się, kiedy nabierzesz pewności siebie, wtedy nic i nikt cię nie zatrzyma. Jakikolwiek masz cel, czy to jest zrzucenie kilku kilogramów, czy wyjście z debetu, czy budowa własnej firmy, nauka gry na instrumencie, albo nauka nowego języka. Bycie konsekwentnym zawsze ci pomoże. Zawsze pomoże Ci osiągnąć cel. Ostatnio wpadłem na pewien pomysł. Jak pomóc Wam uczyć się polskiego i jak pomóc Wam być konsekwentnym. Podzieliłem mój kurs 100 historyjek po polsku na mniejsze części. Podzieliłem wszystkie historyjki na 10 części. Teraz możecie subskrybować te historyjki i dostawać je co miesiąc na e-mail. Każdego miesiąca dostaniecie 10 historyjek. Waszym zadaniem jest słuchać każdej historyjki przez 3 dni. To ile zrobicie powtórzeń zależy już tylko od Was. Zatem wysłuchanie 10 historyjek zajmie 30 dni. Wtedy dostaniecie kolejną porcję dziesięciu historyjek. Mam nadzieję, że to pomoże wam być konsekwentnym i w rezultacie będziecie mówić po polsku płynnie i z łatwością. Bo taki jest przecież nasz cel, tak? Chcesz nauczyć się mówić po polsku. Taki jest twój cel, prawda? Jeśli ktoś nie zna moich historyjek, w tej chwili za 1 euro może spróbować 10 historyjek. Jeśli uznasz, że to nie dla Ciebie, nie pasuje Ci taka metoda, to w każdym momencie można przerwać subskrypcję. Myślę, że to dobry pomysł. Jak uważacie? Niektórym już spodobał się mój pomysł. Kilka osób skorzystało z tej możliwości. Kilka osób dostało już 10 historyjek a za miesiąc dostaną następne. Moi drodzy, według mnie bycie konsekwentnym to duży krok do sukcesu, do osiągnięcia swojego celu. Co o tym myślicie? Jak uważacie? Napiszcie proszę. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Robi się coraz cieplej, coraz częściej będziemy spacerować po parkach i będziemy mieć okazję słuchać i słuchać podcasty. Ja chcę biegać co drugi dzień i oczywiście będę słuchał historyjki po hiszpańsku. Bardzo się cieszę, że już niedługo wiosna. Na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!